Ludzie ptaki. Baśń kolumbijska. Dawno temu świat nawiedził wielki potop. Przez wiele dni i nocy z nieba nieustannie lał deszcz. W dolinach i na nizinach wody było tak dużo, że ludzie nie mieli już gdzie się schować. Wtedy wielu z nich zaczęło wspinać się na wysokie góry, aby tam szukać ratunku. Tak też było w krainie Cania gdzie od dawien dawna żyli Indianie ptaki. Gdyby nie oni, ziemia po potopie pozostałaby zapewne martwa i bezludna. Na szczycie jednej z najwyższych gór ukryło się dwóch braci. Zbudowali tam dla siebie małą chatkę z kamieni i błota i żywili się korzonkami znalezionymi na zboczach. Ponieważ deszcz nie przestawał padać, nie mogli zejść do doliny po pomoc. Często więc byli głodni i zmarznięci. Pewnego razu, kiedy wrócili wieczorem do szałasu, zastali w nim półmiski pełne jedzenia i dzbany pełne słodkiej wody i wina. Skąd się to wzięło? Kto nas uratował? Zastanawiali się bracia. Nie mieli pojęcia, kto mógł ich tak hojnie obdarować. Postanowili więc, że następnego dnia jeden z nich ukryje się przy chatce, aby sprawdzić, kim jest dobroczyńca. Następnego dnia młodszy z braci ruszył jak zwykle na poszukiwanie jedzenia, a starszy ukrył się w krzakach i czekał na rozwój wypadków. Długo tak siedział w ukryciu, aż wreszcie wieczorem do szałasu przeleciały dwa małe ptaszki tangara. Oba przemieniły się w piękne dziewczyny, ubrane w kolorowe bawełniane spódnice z chustami przerzuconymi przez ramię. Dziewczęta szybko zabrały się do szykowania wieczerzy, tak jak zrobiły to dzień wcześniej. Młodzieniec nie mógł oderwać od nich oczu, takie były piękne. Gdy już obie wszystko przygotowały i miały właśnie przemienić się w ptaki i odlecieć, chłopiec wyskoczył z ukrycia i złapał jedną z nich. Ta jednak przestraszyła się tak bardzo, że szybko odskoczyła, zmieniła się w ptaka i odleciała razem z siostrą. Kiedy w chacie pojawił się drugi brat, zastał przygotowaną wieczerzę, ale po ptakach nie było już śladu. Starszy brat opowiedział mu, co się stało. Przez kilka najbliższych dni dziewczyny ptaki nie pojawiły się. Młodszy z braci nie tracił jednak nadziei, i każdego wieczoru czekał na kolorowe ptaki. Czwartego dnia szczęście uśmiechnęło się do braci. Oba ptaki znowu przyleciały. Tak jak poprzednio przemieniły się w dziewczęta, które zaczęły przygotowywać posiłek. Młodzieniec zaczekał, aż skończyły nakrywać do stołu, a potem wyszedł z ukrycia, ukłonił się im i przemówił łagodnym głosem. Nie bójcie się mnie, nie zrobię wam krzywdy, Prosił, zostańcie z nami, bez was smutno nam będzie na tym bezludnym szczycie. Z początku obie siostry patrzyły na niego z lękiem. Kiedy jednak przemawiał do nich spokojnym i dźwięcznym głosem, młodsza z nich bardzo go polubiła i w końcu dała się przekonać, aby z nim zostać. Od tej pory żyli we troje w chacie na szczycie Wysokiej Góry. Kobieta-ptak przynosiła codziennie rozmaite ziarna i nasiona, bracia zaś wspólnie założyli ogród, w którym sadzili owe nasiona. Kiedy wielka woda opadła, starszy brat powrócił na Niziny, tam, skąd pochodzili. Młodszy pozostał na szczycie góry wraz ze swoją żoną, gdzie mieszkali jeszcze długie lata. Dopiero po ich śmierci, ich dzieci... Sześciu synów i sześć córek rozeszły się po świecie. Zbudowali domy w dolinach, uprawiali ziemię, a ich potomkowie do dzisiaj żyją w krainie Kanyaribamba.